Tak. Serce moje daje życie i sumienie Otaczamy przez cienie Komunistyczna szarość nie ja serce i wiara w trwałość przyjaźni w Serce z duszą brak rozwojenia jaźni W pomysły pokaźni Sercem odważni w Serce gore, myśli chore, brak wiary Nie ten adres stary, do tych drzwi nie pukaj, to serce narzuca temporem z merwą Daj spokój nerwom i tak lepsi będą niż ty Serce bity, oczy dusza hmm. Czy to kogoś rusza, sercu susza Serce okryte uszczelką Z wierzchu gita, w środku boli Woda z oczu, nieokreślona mianem nieokreślona mianem To hmm. faw i coś mądrego Rap, tendencje, moje serce Dadaje mu uczucie, a ono mi ukłócia Razem mamy wspól Serce widy, oczy dusza, czy do kogoś rusza To VOV i coś mądrego Rap tendencje, moje serce Gadaje mu uczucie, a ono mi ukłucie Razem mamy współczucie Serce widy, oczy dusza, czy do kogoś rusza Nie zachęcę, zło za dobro serce. Słyszę to bum bum, więcej uśmiercę Rap tendencje, moje serce ma tencję Kasta jest dedykowana Jedna dla rapu i dla Adama, druga cała dla mnie sama, trzecią pochłania tata i mama Czwarta gania, za tym co nie siedzi w świadomości i najbardziej z zera Siły od tuera. tak dzień za dniem ciągle nie ma, mam też oczy, co do nieba Piwo na około kreda i tak Jurek biega, tam gdzie tak psychylni jak nieomylni Pełno psów, pie brawa dla bicepsów, może i zmieniłbym sensu, gdybym sam był taki a tak sru, tego się boję, więc wrzucę to tu Gdzie moje skile. dawno zbudowały Arkadię Mam dobrą mentalność, bo jak to mi ukradniesz, nie upadnę Wpadnę w furię, nagram lepsze, bo umiem Jestem miernym stoikiem, bo nie do końca autentykiem Uciekam w lenistwo przed stresem, co już jest nawykiem Moje serce takie czyste Whisper, whisper, whisper. ma brudu, zaleźnienia, i i starte I trzy tercje twarde To fałszy. Coś mądrego, rap, tendencje. Moje serce daję mu czucie, a ono mi ukucie. Razem mamy współczucie, serce bite czy dusza, czy to kogoś mm. rusza To o i coś mądrego Rap, tendencję moje serce daję mu uczucie, mm. a ono mi ukłucie Razem mamy współczucie Serce bity, czy dusza, czy to kogoś rusza to, co sprawia, że żyje ten kawałek mięsa To moje serce, które bije Tam znajduje się dusza mm. Dzięki temu się ruszam, a gdy w sercu susza Bardzo ciężko mi jest, lecz nie jestem bies mm. No wiesz, żaden szatan Nie bawi się w katach Moje serce czule na różny sposób mm. I do różnych osób, widzisz, że kocham w najniższy sposób dziewczynę. Inaczej kocham przyjaciół. Zdrada, boli, jak uko, że nie pszczół. Nie będę je truł. Wówczas mój kier rozbity jest na kawałki Nie jestem twardy, nie miałki Szybko jest kleje. zasadę w nim nadzieje Niech wiatr zmian wieje, ja to przeżyję Słucham, to każe mi serce, jednak dziurę w nim więcej, Bo czasem tak boli, to smutek nie szkoli Nie sobie więc soli, tylko staram się nie leczyć. Umyś robi próżne rzeczy, ale serce mu przeczy No bo jest prawdziwe, jeśli zamienicie w kamień To stanie się fałszywe I szczęście, że jest miękkie, bo inaczej szybko pęknie A moja dusza spęknie, ja daję mu uczucie A ono mi ukłucie, Mamy współczucie, tak sobie żyjemy Gdy zapadnie kurtyna, dalej nie wytrzymam. To V i coś mądrego Rap, tendencje, moje serce Gadaje mu uczucie, a ono mi ukłucie Razem mamy współczucie Serce bity, oczy, dusza, czy to kogoś rusza To V i coś mądrego Rap, tendencje, moje serce Gadaje mu uczucie, yeah. a ono mi ukłucie Razem mamy współczucie Serce bity, oczy, dusza, czy to kogoś yeah. rusza Moje serce wypełnione jest tym to czuję K.U.S. opisuje to co widzę I nie muszę 80 lat mieć by widzieć A co widzę, gulnie wokół za którą się wstydzę Skorumpowaną policję, że brzące dzieci Nie ma węda, na śmieci Nawet psiacze z zaplecami coś kręci Nieraz kręci, by skończyć życie Trzyma je tylko, drugie serca bicie I mnie wtedy mam topie w niej ona wypełniła moje serce, które jest jak statek w szklanej butelce Umieszczone wewnątrz, a na zewnątrz odbudowa taka Że prawie nic się nie dostanie do głębi prostego chłopaka Nie, że z kamienia jestem, po prostu przeżyłem tyle Że tylko ku prawdziwym się chylę, czasem jak każdy się myle, A wtedy serce boli, naraz wszystko się pierdoli Naprawiać muszę, by moje serce nie było wielkości muszej A teraz bit się wbiją, szybkości tętna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 Oczy dusza, czy to kogoś rusza